New Age Otto hejt, wolność sumienia Jest to fragment listu Drogi bracie w Panu naszym Uprzejmie dziękuję za ostatni list z interesującymi wiadomościami i życzeniami Prosił brat także w nim o napisanie czegoś chociaż krótkiego, co mi się bardzo podobało, bo tym razem nie mogę napisać długiego listu. Chodzi, bratu, o to, czy New Age, Nefage to jakiś prąd literacki, czy filozoficzny, czy jakaś nowa polityka, czy religia. Może więc najpierw zastanówmy się nad samą nazwą, która składa się z dwóch słów wziętych prosto z języka angielskiego i po angielsku są wymawiane NEV jak New, co znaczy nowy i "age" jak Age, co znaczy wiek. New Age, New Age, nie jest organizacją ani stowarzyszeniem mającym zarząd z prezesem na czele, lecz jest to ruchliwy prąd, w którym działają pracowici, zamożni i o wysokim wykształceniu ludzie. Tylko nie ma wśród nich miejsca dla tego, który się nie mylił, zawsze mówił prawdę, miłował prawdziwą miłością, którego nauka się nie zmieni, lecz pozostaje na wieki, którym jest Zbawiciel Świata Jezus Chrystus. Nef Aage głosi całkiem inne poglądy i na wszystko co istnieje też patrzy zupełnie inaczej, i w swej doktrynie ma dużo naleciałości z innych religii wziętych z buddyzmu, hinduizmu, mitologii starożytnych Greków, spirytystów, astrologów, okultystów i innych. Oto jeszcze kilka tez New Age, nefage, dla których nie znajdziemy podstaw w Biblii. Według Nefage, według New Age wszystko jest jednym, starą zasadą monizmu obecnego w religii Chińczyków. Po drugie, New Age uważa, że nie ma różnicy między Bogiem a człowiekiem. Po trzecie, New Age uważa, że cała ludzkość i wszystko co istnieje jest Bogiem. Po czwarte, wiara w reinkarnację. New Age uważa, że istnieje wcielanie się duszy zmarłego w nowe ciało. Po piąte, New Age uważa, że przez kontakt z istotami pozaziemskimi można otrzymać przemianę świadomości. Po szóste, New Age uważa, że każda religia jest prawdziwa i dlatego tworzy jednią, jedną religię. Po siódme, Według New Age największą nauką dla New Age jest ewolucjonizm, darwinizm, według którego wszystko jest rezultatem darwinistycznej ewolucji, makroewolucji i nie ma stwórcy, Boga, Ojca ani Syna. Według New Age, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, piętnasty werset.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 Moralność nie gra już wielkiej roli, nawet w niższych klasach szkół powszechnych rozprawia się o rzeczach najbardziej wstydliwych. Tworzy się nowe nauki, w których pomija się zasady podane w Piśmie Świętym, Biblii. I wobec takich rzeczy prawdziwy chrześcijanin nie może być obojętny i bezczynny. Musimy trzymać się albo wracać do niespaczonej nauki Pisma Świętego. Strońmy także od nauki New Age Nefage. Serdecznie drogiego brata. Pozdrawiam. Od to hejt. Wolność z sumienia 64. Ulica. Numer domu 2353 od strony północnej, Wisconsin 53213, Milwaukee, USA.